Pomniejsze teatrzyki, wariety i kabarety, modne wówczas w całej Europie. Swoistą repliką krakowskiego zielonego balonika stał się założony w 1911 roku kabaret Lwowskie marionetki, któremu tekstów dostarczał m.in. Henryk Zbierzchowski, znany dziennikarz, nowelista i powieściopisarz, także o poetyckim zacięciu. Niemal cała młoda Polska... Artystyczna jeździła także na Podhalej w Tatry, gdzie istniał jeszcze jeden popularny w epoce ośrodek – Zakopane. Nikt się nie spodziewał, że maleńka wioska u podnóża Tatr stanie się na przełomie wieków swoistą Mekką dla wszystkich, którzy tęsknili za namiastką swobody. Do Zakopanego zaczęli ściągać polityczni konspiratorzy, ale też rzesze uczonych, literatów i artystów. Wrażliwie na piękno, zauroczeni widokiem teatr, artyści zostawali w Zakopanem na dłużej. Swoje miejsce znaleźli tam m.in. Kazimierz Tetmajer, Jan Kasprowicz, Stefan Żeromski, Tadeusz Mieciński, Stanisław Witkiewicz. Ta mała wioska... Stała się miejscem integracji narodowej, przyciągając mieszkańców Galicji, Królestwa i Poznańskiego i robiąc na przełomie stuleci trwającą do dziś oszałamiającą karierę. Tam właśnie młodopolanie stworzyli swoją małą ojczyznę, wolną od polityki i dekadenckiego pesymizmu końca wieku. Jednoczyli się z przyrodą, poznawano na górskich szlakach pod bacznym okiem przewodnika lub mierzyli z dziką naturą odkrywano podczas samotnych wędrówek. Według projektów Stanisława Witkiewicza powstało wiele domów w stylu zakopiańskim. Jednym z nich jest słynna Koliba z 1892 roku, innym willa pod Jedlami na Kozińcu wzniesiona dla Jana Gwalberta Pablikowskiego. Za sprawą Witkiewicza styl zakopiański stał się bardzo modny, a jego zasięg nie ograniczył się do architektury Podhala. Góralskie wzorki można było znaleźć zarówno na meblach, ceramicznych zastawach stołowych, jak i stylizowanych ubiorach kobiecych przełomu wieków. W Zakopanem zaczęli się pojawiać znani artyści, literaci i aktorzy, a także politycy i konspiratorzy. Górskie szczyty stawały się miejscem uświęconym, gdzie poszukiwano mocy duchowej, wyzwaniem sportowym dla turystów i taterników, ale i artystycznym, dla malarzy i poetów, którzy pozostawili setki obrazów i wierszy uwieczniających szeroką panoramę gór albo ich poszczególne motywy, wśród których jednym z najpopularniejszych było jezioro Morskie Oko. Liryczne zachwyty utrwalały zmienność aury tatrzańskiej, specyficzny koloryt gór, słoneczne światło wydobywające z cienia zieleń zboczy, gęsty granat nocy i odgłosy spadających z hukiem górskich siklaw. Jan Kasprowicz na trwałe pozostawił w pamięci wielbicieli gór krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach. A Kazimierz Tetmajer zachwycając się kolorami i świetlistością Tatr, Stworzył jedne z najbarwniejszych strof im poświęconych. Zwolna zachodzi słońce, rdzawią się gór zielone kopy i ubocze, fioletu i pąsu plamy gorące, na modrosiny granit kładą się powoli. Z na żelaznej drodze pod reglami. Fenomen Zakopanego pojawiał się we wspomnieniach wielu młodopolan. Wojciech Kosak pisał o nim. Ówczesne Zakopane, a właściwie Tatry, dawały tyle, że pomimo niewygód i braków, zjeżdżała do nich co rok elita kulturalnego społeczeństwa polskiego. Gorące polskie serca garnęły się do tego cudnego zakątka, nietkniętego żadną z tych epidemii, przez które przechodziły inne polskie kraje. Nie było tu nigdy ani Moskali, ani Prusaków, a austriackie rządy także kończyły się w Nowym Targu. Zachwycano się kulturą i życiem ludu Podhala, jego podaniami, muzyką, tańcami. Spisywano oryginalne teksty utrwalające w ten sposób żywą gwarę góralską. Ale powstawało również wiele bazujących na języku literackim stylizacji – które sięgały tylko po charakterystyczne elementy języka górali. Wielu mieszczuchów na dłużej osiadało u podnóża gór. Mieszkali tam z przerwami m.in. Kazimierz Tetmajer, Jan Kasprowicz, Stefan Żeromski 1864-1925, czy Tadeusz Miciński 1873 1918 Stałym bywalcem Tatr i Zakopanego, a jednocześnie jednym z największych wielbicieli Podhala był Stanisław Witkiewicz 1851-1915, który polskie góry malował, pisał o nich i przyczynił się do popularyzacji stylu zakopiańskiego, typu budownictwa i motywów dekoracyjnych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 ceramicznych zestawach stołowych, jak i stylizowanych ubiorach kobiecych przełomu wieków. Karol Frycz posunął się jeszcze dalej, przebrał na zakopiańską modłę symbol polskości Wawel, naturalnie na obrazie tylko. W nowe stulecie młoda Polska wchodziła w pełni ukształtowana. Miała swój własny kąt w którym mogła się ukryć przed nawałem cenzury i prześladowań swoich twórców i swoje ideały. Kolejne lata, obok znakomitych faktów artystycznych, miały też jednak przynieść wielkie wydarzenia o charakterze społecznym i historycznym, które ostatecznie zburzyły mit epoki spokoju i czystego piękna. Na przeobrażenia świadomości narodowej polskiego społeczeństwa wszystkich zaborów znacząco wpływały m.in. pogrzeby największych twórców epoki, przeradzające się w głuche manifestacje, a także obchody kolejnych rocznic. W roku 1890 sprowadzono z Paryża do Krakowa prochy Adama Mickiewicza i złożono je w krypcie Katedry Wawelskiej. Kiedy odsłaniano pomnik Mickiewicza w Warszawie, Nakazana przez rząd Cisza okazała się wymowniejsza niż jakiekolwiek wiwaty. Obchodzono kolejne rocznice, setną rocznicę utraty niepodległości. Rok 1895 został ogłoszony w kraju rokiem żałoby narodowej. Kolejno też u progu przełomu stuleci w 1898 roku święcono Setną rocznicę urodzin Mickiewicza. Odsłonięcie pomnika wieszcza w Krakowie w 1898 autorstwa Tadeusza Rygiera zgromadziło na rynku prawdziwe tłumy. W 1910 roku fetowano pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, a trzy lata później pięćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego. Kraków zresztą lubił świętować rocznice przywołujące, znaczące wydarzenia z przeszłości narodu polskiego. W 1880 roku Akademia Umiejętności zorganizowała spotkanie naukowe w 400. rocznicę śmierci Jana Długosza. A właśnie w 1910 roku w rocznicę bitwy pod Grunwaldem odsłonięto ufundowany przez Ignacego Paderewskiego pomnik. Jednak już kilka lat wcześniej, w roku 1905, dla wszystkich stało się jasne, że kończy się czas względnej stabilizacji, a nad młodą Polską powoli zbierają się chmury. Rozdział drugi Artystyczny Galimatios Kolejna epoka w literaturze i sztuce europejskiej naznaczona została ścieraniem się tradycji z eksperymentami awangardy nadchodzącego stulecia. Cała młoda Europa sprawiała jednak wrażenie nieco zagubionej i zdziwionej wielością pomysłów, które miały jej pomóc w przekroczeniu magicznej granicy wieków. Przełom XIX i XX wieku to okres niezwykły dla całej europejskiej literatury i sztuki. Dążenia do zerwania z powszechnie panującym prymatem estetyki akademickiej, kultem mimetycznego odtwarzania rzeczywistości i narastającymi przez całe stulecie elektrycznymi strukturami spowodowały pojawienie się tendencji określanych dumnie mianem nowych czy też młodych. Cała stara Europa nagle odmłodniała i stała się moderna. Publiczność dopiero zaczynała się oswajać z awangardowym widzeniem świata zaproponowanym przez impresjonistów, kiedy symboliści zaprzeczyli sensowności zmysłowego odbioru rzeczywistości i opowiedzieli się za literaturą i sztuką poszukującą prawdy o marzeniach. Paranasistowska idea sztuki dla sztuki współistniała z wszechpanującą dekoracją stylizowanych form secesyjnych i pierwszymi eksperymentami formalnymi zmierzającymi ku dwudziestowiecznej abstrakcji. Także dla młodej Polski był to czas poszukiwań sposobów samookreślenia. Prób nadążania za poznawaną zaledwie nowoczesnością i uświadamiania sobie nieodstępujących nas jak cienie przeszłości wielowiekowych tradycji. Kształtowany na wzór zachodnioeuropejski, pretendujący do miana epoki nowoczesnej modernizm, nigdy tak naprawdę nie zdołał się uwolnić od historycznych i neoromantycznych w swej wymowie wartości narodowych. Graficzne cykle Artura Grotgera, żyjącego w latach 1837-867, Warszawa, pierwsza i druga, Polonia, Lituania i wojna, utrwalając przeżycia powstańcze, zaczęły być utożsamiane z polskością. Wśród współczesnych badaczy Grotgera przeważała pogląd, że są więcej niż dziełem sztuki. Stały się bowiem szkołą patriotyzmu i manifestacją idei wyzwolenia, napisał Tadeusz Dobrowolski. Powstanie styczniowe znalazło też swoje dziedzictwo w literaturze, m.in. Nadniemnym i cyklu Gloria Victis Orzeszkowej w opowiadaniach Żeromskiego czy poetyckich interpretacjach kartonów Grodgera. Dokonanych przez Konopnicką Belle Epoque Wabiła wyrafinowaną formą Secesyjnych ornamentów Stając się tłem Dla dekadenskiego Schyłkowego feundesyklu Wyzwalającego się w kolejnych Spowiedziach dziecięcia wieku Ponadczasowe symboliczne Przesłania i dążenia do stworzenia Nieosiągalnego ideału Przeplatali się z chwilowymi wrażeniami impresjonistycznymi i dramatycznym w swej wymowie epikurejskim przesłaniem Carpe Diem. Uczucia przekładano na język zmysłów, emocje uzewnętrzniano za pomocą wyzywających zabiegów formalnych. Ponowne, bo podejmowane już w dobie romantyzmu europejskiego, próby stworzenia dzieła totalnego, jednoczyły w sobie kunszt słowa, dźwięku i obrazu. Teoria wzajemnego dopowiadania się sztuk, wyrażona w słynnych correspondance des arts, pozwalała na poszukiwania w utworach poetyckich malarskich wyobrażeń, a w dziełach plastycznych ich poetyckich reminiscencji. Jednocześnie jednak twórca przełomu wieków miał już pełną świadomość hermetyczności języków, którymi operują poszczególne dziedziny sztuki. Wszystko to spadło na nas dosyć nieoczekiwanie, dzięki, jak chciał Boy, przedziwnemu splotowi niemalże magicznych okoliczności i artystycznej atmosferze Krakowa, ale też otwarciu się Polski na najnowsze prądy europejskie, możliwości ich poznania, Przede wszystkim dzięki upowszechnieniu się prasy, coraz szerszym międzynarodowym kontaktom, w końcu też determinacji, z jaką młode pokolenie twórców przeciwstawiło się tradycyjnym gustom literackim i artystycznym rodzimej publiczności. Barierą którą musieli pokonać nie tylko ówcześni odbiorcy sztuki, ale też sami artyści, było zmierzenie się z ogromem obowiązujących na przełomie wieków kierunków. Ilość terminów, którymi próbowano definiować nie tylko epokę, ale też preferowane przez ówczesne społeczeństwo postawy, współistniejące ze sobą prądy i style, nurty filozoficzne i światopoglądowe sprawiła, że można było poczuć się nieco zagubionym. Większość młodopolskich izmów, których doliczono się około dwudziestu, takich jak modernizm, dekadentyzm, symbolizm, impresjonizm, istniało już na przełomie wieków i co wcale nie ułatwiało posługiwania się nimi, często je ze sobą mylono. Stosowano wymiennie, Bądź też wobec zjawisk jak najmniej adekwatnych. Prawdziwe bogactwo współistniejących obok siebie kierunków kształtowało całą europejską literaturę i sztukę. Do nas ta barwna mozaika dotarła nagle na przełomie lat 80. i 90., tylko wytrawnie esteci. Wyczuleni na wyrafinowane zabiegi artystyczne i subtelne niuanse, dzielące świat wrażeń zmysłowych od uczuć i emocji, potrafili odnajdywać się w przedziwnym tyglu przenikających się prądów. Zupełnie inaczej reagował na ów artystyczny Galimatias przeciętny odbiorca, dla którego pojęcie impresjonizmu było tożsame z symbolizmem a wieczorne wyjścia do teatru znacznie częściej wynikały z narzucanego przez odpowiednie kanony wychowania obowiązku towarzyskiego niż chęci uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym. Polska literatura i sztuka przez cały XIX wiek były mocno związane z życiem narodu. Najpierw jako trybuny romantycznych haseł patriotycznych i narodowo-wyzwoleńczych, potem w dobie pozytywizmu, niosąc głównie przesłania umoralniające lub społeczne. Młoda Polska podjęła się próby zerwania z tymi tradycjami. Choć obok najświeższych powiewów estetycznych, polski modernizm był przede wszystkim spadkobiercą starszych tendencji, kultu idei romantycznych i doprowadzonych do mistrzostwa wyznaczników poetyk realistycznej i naturalistycznej. Stąd uporczywe przywiązanie do tradycyjnych formuł powieściowych i kanonów klasycznego piękna, przekładanego zarówno na język malarski, jak i poetycki, przez całą epokę rywalizowało z najnowszymi eksperymentami zapowiadającymi całkowitą przemianę w sposobie rozumienia funkcji sztuki i literatury w społeczeństwie. Wciąż aktywni pisarze-naturaliści opowiadający się za bezwzględną prawdą w literaturze i sztuce, skupiali się przede wszystkim wokół ukazującego się w latach 80. w Warszawie pisma Wędrowiec. 1884-87 Wśród nich znaleźli się Artur Gruszecki, Stanisław Witkiewicz, Antoni Sygietyński i Adolf Dygasiński. Stanisław Witkiewicz był nie tylko pisarzem, ale również znanym malarzem, teoretykiem i krytykiem artystycznym. Jednym z propagowanych przez niego haseł stała się prawda odwzorowania natury w dziele sztuki, zależna od poprawnego oddania doskonałości kształtu, harmonii barw i logiki światłocienia. Był też autorem szkiców o malarstwie Matejki, Aleksandra Gierymskiego i innych współczesnych malarzy zebranych w tomie Sztuka i Krytyka u nas. Liczne naturalistyczne inspiracje były też widoczne w pisarstwie niezwiązanej z kręgiem wędrowca. Gabrieli Zapolski, która żyła w latach 1851-1915, która od początku swojej działalności literackiej wykazywała się znakomitą spostrzegawczością oraz przenikliwością psychologiczną i obyczajową. Za najlepszą powieść Gabrieli Zapolskiej uznano, wydano w 1905 roku sezonową miłość. Ale jako pisarka zadebiutowała ponad 20 lat wcześniej. W latach 80. i 90. powstały kolejno Małaszka, Kaśka Kariatyda oraz nowele zebrane w cyklu Menażeria Ludzka. Nowe pokolenie pisarzy chętnie korzystało z doświadczeń poprzedników, choć pojawiające się w jego twórczości pierwiastki naturalistyczne były już wzbogacane o elementy poetyki modernistycznej. Literacki przełom wieków zdominowała liryka. Nie mogło być inaczej, skoro cała młoda Europa, a wraz z nią także młoda Polska, wyniosła na piedestał jednostkę zbudowaną przede wszystkim z wewnętrznych stanów, uczuć i coraz odważniej uzewnętrznianych emocji. Dominacja liryzmu widoczna była zresztą nie tylko w poezji, ale też w modernistycznym dramacie pisanym wierszem, a nawet w lirycznych elementach konstrukcji powieściowej. Uwidaczniające się w poezji parnasistów zamiłowanie do klasycznych wzorców można odnaleźć w malarstwie akademickim drugiej połowy XIX wieku. Wśród ulubionych tematów znajdowały się kompozycje historyczne, literackie, religijne i alegoryczne, powielające utarte konwencje przedstawiania idealnego piękna. Od tego programu estetycznego odstąpiła dopiero szkoła realistów na czele z Gustawem Kurbetem. Cenioną spuścizną po wcześniejszej epoce, do której chętnie nawiązywali młodo polanie była poetyka francuskich parnasistów. Twórcy grupy Parnasu kładli nacisk na perfekcyjne ukształtowanie formalne swoich utworów dbałość wersyfikacyjną, wyrafinowane rymy i nieskazitelną rytmizację. Pozwoliło im to stać się panującymi nad swym dziełem doskonałymi rzemieślnikami, z precyzją złotnika, cyzelującymi najdrobniejsze niuanse poetyckiego oeuvre. Poeci Parnasu, podobnie jak artyści parający się wyrafinowaną sztuką gliptyki, Tworzyli błyszczące gemmy, kamee i inne wabiące zmysły drobiazgi, podczas gdy kolejne pokolenie twórców szukało już sposobów, aby zakląć materię w ideę, a słowo w poezję, poddając je magicznej mocy alchemicznych rytuałów rodem zmrocznego średniowiecza. Zapowiedzią nowego sposobu postrzegania natury w malarstwie była m.in. twórczość angielskich malarzy pierwszej połowy stulecia, Williama Turnera i Johna Constable'a oraz prace francuskiej grupy barbizończyków, którzy w latach 30. utworzyli kolonię artystyczną we wsi Barbizon i malowali nieupiększane wycinki pejzażu. Nieliczni polscy poeci pozytywistyczni nie mieli bezpośrednich związków z twórcami francuskiego Parnasu. Niekiedy swoją dbałością o formę zbliżał się do ich postulatów Adam Asnyk. Modne tematy pojawiały się w poezji Marii Konopnickiej, ale nie była to świadoma recepcja programu estetycznego. Nasi poeci sięgnęli po wzorce parnasistowskie nieco później, bo dopiero na przełomie lat 80. i 90. Elementy tej poetyki odnajdujemy w twórczości m.in. Zenona Przesmyckiego, Antoniego Langego czy Kazimierza Przerwy Tetmajera, którzy w swoich strofach utrwalali nie tylko schyłkowe nastroje epoki, ale też klasyczne piękno. Pod koniec stulecia uwidoczniły się także charakterystyczne dla mistrzów Parnasu Szczególne zainteresowanie poetów formą sonetu, strukturą trudną do opanowania, ale pozwalającą wykazać się poetyckim mistrzostwem słowa oraz dziełami sztuki, które stawały się inspiracjami dla licznych realizacji poetyckich. Równolegle do poetyki parnasistowskiej w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku rozwijał się w malarstwie francuskim Nowy kierunek, który z czasem znalazł swe liczne reminiscencje w całej Europie, także w literaturze i muzyce. Jego podstawowym założeniem był zmysłowy odbiór świata i utrwalanie na plutnie wrażeń, jakie wynikały z jednostkowego, subiektywnego oglądu rzeczywistości. Był nim impresjonizm, który choć zapewne nie pojawiłby się w sztuce, gdyby nie wcześniejsze próby pejzażystów angielskich czy malarzy realistów, stał się najbardziej kontrowersyjnym i najszerzej dyskutowanym kierunkiem malarskim drugiej połowy wieku. Nie mogło być inaczej, skoro wszelkie wcześniejsze doświadczenia malarstwa akademickiego wiązały się z zasadniczą regułą, Idealnego odwzorowywania natury według ścisłej hierarchii uznawanych przez Akademię Tematów. Teraz wielowiekowa zasada mimesis nagle zaczęła tracić na znaczeniu. Nazwa grupy impresjoniści pochodzi od francuskiego słowa l'impression, wrażenie. Początkowo była używana w pejoratywnym znaczeniu. Do grona malarzy, którzy pokazali swoje prace podczas pierwszej wystawy grupy w 1874 roku, należeli m.in. Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, najwybitniejsi przedstawiciele tego kierunku. W sumie odbyło się osiem oficjalnych wystaw impresjonistów. Ostatnia w roku 1886. Twórcami impresjonizmu malarskiego była grupa artystów odrzucających kanony piękna klasycznego i wielkie kompozycje o charakterze historycznym czy alegorycznym. Wspólne plenery w podparyskich lasach Fontainebleau poświęcali na odkrywanie podstawowych zależności, jakie zachodzą między rodzajem światła a wrażeniowym odbiorem barw. Spostrzeżenia te przenosili na płótno. Banalne już dziś stwierdzenia o zmienności zmysłowego postrzegania danego motywu, w zależności od oświetlenia, sprawiły, że prace impresjonistów jednoznacznie zostały uznane za kpinę z jury corocznych paryskich salonów sztuki. Konsekwencją odrzucenia stała się odrębna ekspozycja z dala od wielkich sal wystawowych. Kiedy w roku 1874 Claude Monet, Auguste Renoir i Edgar Degas, żeby wymienić tylko tych, których nazwiska do dziś jednoznacznie kojarzymy z kierunkiem, po raz pierwszy zaprosili szeroką publiczność do obejrzenia swoich prac, w Paryżu zawrzało. Okrzyknięci pogardliwie impresjonistami, artyści stali się pośmiewiskiem całego miasta. Niemalże wszystkie gazety, przynosząc ironiczne opisy pokazywanych na wystawie obrazów, robiły niewybredne aluzje do stanu umysłu ich twórców. Elementy malarskiej techniki impresjonistów miały swoje odpowiedniki we wszystkich dziedzinach sztuki, rzeźbie, grafice, ale też muzyce i oczywiście literaturze. Podstawowym założeniem które pisarze i poeci usiłowali przenieść z płócien impresjonistów do swoich utworów, było przedstawianie świata zewnętrznego z pozycji jednego obserwatora, który zwykle pozostawał wobec niego bierny. Zachwycał się nim, ale w niego nie ingerował. W ten sposób impresjonizm literacki przypominał nieco założenia wcześniejszego realizmu. Bliska realizacją impresjonizmu malarskiego była twórczość francuskich pisarzy końca XIX wieku. Szczególnie widoczna jest w utworach braci Julesa i Edmonda Goncourtów, Alphonsa Dodetta, Piera Loti i Julesa Renarda. Często zdarzało się, że obiektywny obserwator zaczynał postrzegać otaczającą go naturę przez pryzmat własnych doświadczeń i emocji. To zdecydowanie zbliżało impresjonizm do poetyki naturalizmu, który głosił m.in. hasło ukazywania świata przez pryzmat temperamentu artysty i do późniejszego ekspresjonizmu bazującego na wyzwalaniu drzemiących w nas sprzecznych emocji. Prawdziwym mistrzem impresjonizmu literackiego okazał się, Marcel Proust żyjący w latach 1871-1922, którego opisy krajobrazu przefiltrowane przez osobiste doznania utrwaliły znakomite obrazy pełne wrażeniowej ulotności chwili. Słońce zaszło, morze widziane z zajabłoni było fiołkowo różowe. Lekkie jak przywiędłe korony kwiatów, uporczywe jak żal, małe chmury niebieskie i różowe przesuwały się po horyzoncie. Melancholijny rząd topul zanurzał się w cieniu. Zwieszona głowa w kościelnej rozecie. Ostatnie promienie, omijając pnie drzew, barwiły gałęzie, uczepiając się u tej balustrady cienia girlandy światła. Z debiutanckiego tomu opowiadań i wierszy Le Plaisir et le Jour wydanej w 1896 roku. W twórczości naszych pisarzy także odnajdujemy nawiązania do elementów poetyki impresjonizmu. Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście pisarstwo Stanisława Witkiewicza. Chwytane w lot wrażenia Mieniące się kolorami, zasnute mgłami i skrzące w świetle wizje Tatr w utworach Witkiewicza, szczególnie na przełęczy, wrażenia i obrazy z Tatr, należą do najpiękniejszych impresjonistycznych opisów przyrody, jakie pojawiły się w ówczesnej literaturze polskiej. Artysta rozumiał impresjonizm jedynie jako nową technikę malarską, polegającą na rozjaśnieniu palety, i nakładaniu na płótno drobnych plamek barwnych. Ale wielokrotnie wykorzystywał w swojej prozie malarski sposób widzenia rzeczywistości. Młodopolska poezja w dużej mierze wypełniona jest podobnymi wizjami łagodnego krajobrazu, pełnego powietrza, słonecznych promieni i ulotnych efektów brzmieniowych. Mimo licznych podobieństw motywów, Pozostaje jednak wiele zasadniczych różnic, które w większości przypadków nie pozwalają uznać poetyckiego obrazowania za jednoznacznie impresjonistyczne. W liryczny pejzaż najczęściej wkomponowywano tajemnicze istoty, które w przeciwieństwie do postaci pojawiających się na płótnach francuskich impresjonistów zaczynały go rozpatrywać w kategoriach uczuciowych a nawet emocjonalnych. Francuscy malarze nigdy tego nie czynili. Jeżeli już pojawiały się na ich obrazach sylwetki ludzkie, to były one w całości podporządkowane hierarchii wartościowania natury. Zlewały się z przyrodą, tworząc jednolity, barwny kobierzec. Pośród impresjonistycznych zapisów urody Tatra Znalazły się też jedne z najbardziej kolorowych Młodopolskich strof Wiersz Kazimierza Tetmajera Na żelaznej drodze pod reglami Zwolno zachodzi słońce Rdzawią się gór Zielone kopy i ubocze Fioletu i pąsu plamy gorejące Na modro, siny granit Kładą się powoli Różowią się niebiosów Błękitne roztocze Złoto, szkarłat, fiolet, brąz, razem zmieszane. Na białożółtych chmurek rozlały się pianę, z którą wietrzyk z fawoli, sunąc ją przez powietrznych fal, bezdenie przezrocze. O muzyce Claude'a Debussy'ego 1862-1918 – Mawiano, że tchnie impresjonizmem. Émile Viermos twierdził, że kompozytor wprost cudownie dopasował się do diapazonu malarzy z coraz większą zaciętością dokonujących podboju światła uznanego za element dominujący w ich języku malarskim. Także tytuły utworów Debisiego mogą sugerować podobny sposób odbioru świata. Szkice, ogrody w deszczu, Refleksy na śniegu czy mgły. Muzyczna twórczość Mieczysława Karłowicza 1876-1909 wpisała się w uczuciowość przełomu wieków, czerpiąc z niej bliski kompozytorowi samotniczy indywidualizm, melancholijny pesymizm i dychotomiczne ujęcie widzenia świata, zawieszone między Szarą codziennością, a światem marzeń. Pod koniec życia Karłowicz zamieszkał w Zakopanem, całkowicie oddając się swoim dwóm pasjom muzyce i taternictwo. Zginął pod lawiną śnieżną w Dolinie Gąsienicowej. Obok znanych orkiestrowych poematów symfonicznych Powracająca Fala, Anna i Stanisław Oświęcimowie Smutna opowieść, Pozostawił Karłowicz 29 pieśni, w tym do słów Tetmajera, Asnyka i Słowackiego. Kompozytor zajmował się także publicystyką muzyczną i pisaniem artykułów o taternictwie. Karol Szymanowski, który żył w latach 1882-1937, Uważany jest za ojca polskiej muzyki współczesnej. Był artystą erudytą o szerokich zainteresowaniach. Z epoką przełomu wieków łączyła go m.in. fascynacja folklorem Podhala, widoczna także w różnych uprawianych przez niego gatunkach. Na twórczość kompozytorską Szymanowskiego składają się m.in. symfonie i koncerty instrumentalne, ale też pieśni do słów poetów przełomu wieków – Tettmayera, Kasprowicza, Micińskiego, Wyspiańskiego. W 1906 roku w Berlinie powstała spółka nakładowa młodych kompozytorów polskich, do której oprócz Szymanowskiego należeli Ludomir Różycki, Grzegorz Fittelberg i Apolinary Szeluto. Ugrupowanie zaczęło uchodzić za reprezentację kompozytorów młodej Polski. Wspólnie zorganizowali trzy koncerty w Warszawie i dwa w Berlinie. Wydali też kilkanaście publikacji nutowych. Ignacy Paderewski debiutował jako pianista w Wiedniu w roku 1886, odnosząc wielki sukces. Później koncertował nie tylko w wielu krajach Europy, ale też obu Ameryk w Afryce, a nawet w Australii. Podczas I wojny światowej rozpoczął działalność polityczną, m.in. jako członek Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu, a następnie premier rządu i minister spraw zagranicznych nowo powstałego państwa polskiego. Wracając do malarstwa, specyficzność interpretacji techniki impresjonistycznej zarówno przez młodopolskich poetów jak i samych malarzy wynikała ze swoistego przefiltrowania tej na wskroś nowoczesnej poetyki przez doświadczenia wyniesione z romantycznego rozdziału naszej literatury. Zarówno bowiem w polskim malarstwie, jak i w poezji zjawisko luminizmu, czyli nadawania szczególnej jakości światłu i jego następstwom, miało rodowód nie tyle impresjonistyczny, co przede wszystkim właśnie romantyczny nie mogąc oderwać się od wielkich tradycji, poetyckie i malarskie efekty barwno przełomu wieków nadal pozostawały w twórczości młodopolan przede wszystkim mową ducha, instrumentem pamięci, źródłem ekspresji, a nawet, powołajmy się na autorytet Wiesława Juszczaka, środkiem uzewnętrzniającym wewnętrzne poruszenia rzeczy ludzkiego i pozaludzkiego świata, środkiem Psychologicznej deformacji natury Impresjonizm Wyczółkowskiego wyrósł z eksperymentów malarskich lat 80., kiedy artysta uwieczniał ukraińskie krajobrazy przesycone zamglonym światłem kresów. Powstały wówczas tak znane prace jak Rybak, Kopanie buraków czy Orka na Ukrainie. Widoczny jest także w krajobrazach tatrzańskich, choć w tym czasie Wyczółkowski interesował się już poetyką symbolistyczną. Ocena wystawionych w roku 1890 w Warszawie obrazów Podkowińskiego, dokonana przez Cezarego Jelentę, nie pozostawia złudzeń co do odbioru prac polskiego impresjonisty. Żywioł Śpieżo, sprowadzony z Paryża, przedstawiają dzieła podkowińskiego, tak zarażone impresjonizmem, że aż pstro się robi człowiekowi w oczach. Fioletowe drzewa, niebieski pies, różowy parkan, karminowe kałuże i tym podobne, mające razem składać się na jesień, rażą wprost śmieszną manierą, nienaturalnością. A jeżeli podobają się jakiemu z malarzów, to mu zazdroszczę oczów. Napisał Wprawdzie w roku 1890. Wóz z sianem Józefa Pankiewicza, namalowany w 1890, to obraz właśnie pełen światła i rozedrganych plam czystych barw, pozostający w kręgu oddziaływania poznanych przez malarza w Paryżu założeń francuskiego impresjonizmu. Impresjonizm malarski dotarł do świadomości polskich artystów stosunkowo późno, bo dopiero na początku lat 90. XIX wieku. I podobnie jak wcześniej we Francji, początkowo nie znalazł poparcia ani wśród krytyków, ani wśród wrogo nastawionej do wszelkich nowidek publiczności. Jednym z nielicznych polskich malarzy impresjonistów, Władysław Podkowiński, podczas pobytu w stolicy Francji, Poddał się urokowi poznanych tam plucien impresjonistów, głównie Claude'a Moneta. Po powrocie do kraju wystawił swoje obrazy w warszawskim salonie Krywulta, wzniecając gwałtowną dyskusję na temat nowej mody nadużywania błękitnej farby i szkicowego opracowania powierzchni płótna. Trudny los Niemajętnego artysty w Paryżu dzielił razem z Podkowińskim Józef Pankiewicz. Z tego okresu pochodzi jedno z jego najbardziej znanych dzieł, malowany za pomocą rozjaśnionej palety, już pod wpływem prac Moneta, obraz Targ na kwiaty przed kościołem La Madeleine. Po powrocie do Warszawy Pankiewicz często opuszczał mury miasta i wyjeżdżał do Kazimierza nad Wisłą, gdzie nadal eksperymentował znowu poznaną techniką francuskich impresjonistów, tworząc delikatnymi plamkami pejzaże w jasnych, pastelowych tonacjach. Ostatecznie jednak po druzgocącej krytyce wystawionych jesienią 1890 roku prac porzucił nowatorskie eksperymenty formalne. Impresjonizm w malarstwie polskim był tylko krótkotrwałym epizodem a w poezji barwnoświetlnym efektem podbijającym walor liryczny utworu. Silny europejski kontekst młodopolskiej sztuki i literatury wiązał je przede wszystkim z francuskim symbolizmem. Duchowym mistrzem młodzi artyści przełomu stulecia okrzyknęli Charlesa Baudlera, francuskiego poeta doby romantyzmu, uznanego za prekursora Poetyki symbolizmu. W jego twórczości odnajdywano problemy, które przytłaczały pokolenie końca wieku. Słabość ludzkiej egzystencji i bunt przeciw utartym zasadom moralnym. Był też twórcą poetyckich efektów, które ukazywały związki między różnymi zmysłami. Synestezje, utrwalone w oddźwiękach, z wielkim upodobaniem stosowało później pokolenie modernistów jak oddalone echa wiążące się w chóry, tak sobie w tajemniczej głębokiej jedności, wielkiej jako otchłanie nocy i światłości, odpowiadają dźwięki, wonie i kolory. W tłumaczeniu Miriam Główne założenia rodzącego się we Francji nowego typu liryki – ujęte w formie deklaracji opublikowanej we wrześniu 1886 roku w literackim dodatku poczytnego dziennika paryskiego Le Figaro, manifestowały potrzebę odejścia od wcześniejszych parnasistowskich wzorców poezji opisowej i zmierzenia się z tym, co wydawało się niewyrażalne. Ideami i marzeniami, które czyniły z nowych wierszy swoisty pomost pomiędzy światem realnym i transcendentnym. Symboliści francuscy, wśród których znaleźli się najznakomitsi poeci epoki Paul Verlaine 1844-96, Stéphane Mallarmé 1842-98 i Arthur Rimbaud 1854-91. Formułowali nowe postulaty estetyczne, proponując twórczość, której celem miało się stać wyrażanie stanów trudnych do jednoznacznego określenia i zdefiniowania, sugerowanie nastrojów, atmosfery tajemnicy i niedopowiedzenia. Pragnęli odejść od mówienia wprost o rzeczach konkretnych, powszechnie znanych i na wskroś materialnych. Ideje i tajemne obszary niedostępne ludzkim zmysłom Miały stać się przestrzenią oswojoną przez nowy typ obrazowania poetyckiego, opartego na szkicowym zaledwie sugerowaniu stanów, uczuć i nastrojów. Odpowiednikiem, a zarazem elementem o charakterze granicznym, pozwalającym wejrzeć w świat tajemnicy tych artystów, stał się symbol Wieloznaczny ekwiwalent rzeczywistości, kryjący obszary doznań wewnętrznych, nigdy nie mówiący wprost, sugerujący zaledwie istnienie niedostępnych zmysłom i nierozpoznanych dotąd obszarów i przestrzeni. Symboliści wielokrotnie powoływali się na manifest Moreasa, przypominając, że... Istotą sztuki symbolistycznej jest wieloznaczność i miejsce niedopowiedziane dzieła, pozwalające na indywidualną interpretację. Kwintesencją pojmowania symbolu stały się słowa Piera Luisa: nie należy nigdy wyjaśniać symboli, nie należy ich przenikać. Miejcie zaufanie, nie poddawajcie się zwątpieniom, kto wyobraził symbol – Ukrył w tej figuracji prawdę, ale nie powinien jej objawiać, bo po cóż wtedy symbol? A zatem nie mówienie wprost, ale sugerowanie stało się głównym dążeniem poezji symbolistycznej. Symbol przestał funkcjonować jako pojedynczy znak posiadający swój łatwo rozpoznawalny desygnat w otaczającej rzeczywistości. A przeistaczał się wizję przemawiającą do odbiorcy wyobrażeniem barw, kształtów, kompozycji, brzmieniem słów i ich właściwości onomatopeicznych, a także wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi elementami dzieła. Przestał liczyć się pojedynczy szczegół. Zaczęła przemawiać całość obrazowania. Zawsze wieloznacznie i nigdy nie do końca pozostawiając odbiorcy sposobność osobistego wypełnienia miejsc niedookreślonych utworu. Francuscy symboliści Paul Verlaine i Stefan Mallarmé właśnie byli twórcami tego kierunku. Nazwa nowego kierunku pochodzi od ogłoszonego W 1886 roku słynnego manifestu pióra francuskiego poety Żana Moreasa. Pisał w nim m.in. poezja symbolistyczna chce przybrać ideę w czytelny kształt, który nie byłby celem samym w sobie, ale służącym wyrażeniu idei zostałby jej podporządkowany. Postulaty te wymagały od poezji cech szczególnych nieskalanych wyrazów, znaczących pleonazmów, tajemniczych elips, anakolutów, we wszystkim zaś odwagi i wielokształtności. Do formalnych osiągnięć francuskiej poezji symbolicznej należało ukształtowanie wiersza wolnego od ścisłego metrum, Vers Libre, który pojawił się także w twórczości polskich symbolistów. Jana Kasprowicza, Stanisława Wyspiańskiego, Bronisławy Ostrowskiej. Genezy polskiego wiersza wolnego należy jednak poszukiwać w poezji wielkich romantyków, Juliusza Słowackiego, a przede wszystkim Cypriana Kamila Norwida. Symbol nie poddaje się prostej definicji. Może nim być pojedynczy motyw, bądź ich cały zespół, który w utworze zaczyna funkcjonować jako struktura kryjąca w sobie Znacznie głębsze sensy Powiązania istniejące Między poszczególnymi elementami Napięć, sugestii I jednorazowo odczytywanych znaczeń Mogą podlegać wielokrotnej interpretacji Dzieło symbolistyczne Pozostaje otwarte I mierząc się z nim Zawsze, jak pisał W jednym z artykułów Kazimierz Tetmajer, Myśleć musimy W taki sposób Powstawały dzieła plastyczne, jak miały być komponowane teksty poetyckie. Właśnie komponowane, bo niedoścignionym wzorcem dla realizacji poetyckich stała się muzyka, która zdaniem symbolistów pozwala snuć wizje nienazwane, niepełne, nieuchwytne, przemijające wraz z kolejnym utworem. To dzieło nigdy nie wskazujące niczego wprost, nie narzucające sposobu odbioru, i interpretacji, jedynie sugerujące, prowokujące wyobrażenia osobiste i niepowtarzalne, przywołujące skojarzenia chwil minionych i tych, które zdają się dopiero nadchodzić, pozwalające marzyć. Pobudzona wyobraźnia może zerwać ze wszelkimi ustalonymi regułami, zespalać ze sobą najbardziej odległe wizje, Łączyć obrazy, którym na jawie nigdy nie dane byłoby się z sobą spotkać. Tworzyć wieloznaczne symbole. Utwór muzyczny okrzyknięto dziełem idealnym, które choć nie posługuje się ani znakiem słowa, ani znakiem obrazu, jest w stanie wywołać u odbiorcy nie tylko emocje, pobudzić do wzruszenia, wzniecić uśpione uczucia, ale też wywołać w jego wyobraźni zrodzone z płynących dźwięków wizje, subiektywne wyobrażenia obrazowe. De la musique avant toute chose. Wymowny wers, pochodzący z jednego z programowych wierszy symbolistów francuskich Paula Verlena, sztuka poetycka. Stał się kwintesencją poetyckich dążeń przełomu wieków. W polskim znakomitym tłumaczeniu dokonanym przez Zenona Przesmyckiego wers zabrzmiał — Gędźby nad wszystko, gędźby w każdej chwili. Mallarmé dodawał — muzyka łączy się z wierszem, by stworzyć poezję. Do Polski symbolizm dotarł na początku lat 90. i współtworzył całą literaturę młodej Polski. Propagowali go w swoich pismach głównie teoretycy epoki Zenon Przesmycki, Ignacy Matuszewski czy Antoni Lange. Ale znalazł też swoje reminiscencje w licznych realizacjach zarówno poetyckich, dramatycznych, jak i plastycznych. Dorobek twórców symbolistycznych jest ogromny, choć nierówny pod względem artystycznym. Do najznakomitszych poetów epoki Tych, którzy stworzyli utwory zaliczane już dziś do klasyki dzieł symbolistycznych, należeli między innymi Kazimierz Przerwa-Tytmajer, Leopold Staff, bracia Stanisław i Wincenty Korab-Brzozowscy, Jan Kasprowicz, Tadeusz Mieciński, Bolesław Leśmian, Bronisława Ostrowska czy Kazimiera Zawistowska. Do najsłynniejszych realizacji poetyki symbolistycznej w polskiej poezji należą wiersze najlepszych młodopolskich poetów. Wśród nich znalazły się na Anioł Pański, Kazimierza Tetmajera, Białe Łabędzie, Bogusława Butrymowicza, Powinowactwo Cieni i Kwiatów, o zmierzchu Wincentego Brzozowskiego, czy idealnie zrytmizowany Deszcz Jesienny Leopolda Stafa z powracającą wraz z szumem uderzających o szybę kropel deszczu strofą. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny. Dżdżu krople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. I światła sennego blask sączy się senny. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny. Spośród elementów poetyki zaczerpniętej z twórczości Francuzów w młodopolskiej liryce najczęściej pojawiała się ekwiwalentyzacja stanów uczuciowych polegająca na zastępowaniu opisów odczuć podmiotu lirycznego obrazami, najczęściej o charakterze pejzażowym i odpowiednim nacechowaniu emocjonalnym. Pejzaże te bywały zaludniane półrealnymi postaciami, snującymi się bez celu sennymi zjawami, personifikacjami nie do końca nazwanych stanów. Wizje pełne niedomówień, symboli, Tajemnicy niedopowiedzenia i sugestii pojawiały się często w utworach młodopolskich poetów, stając się niemal jednym z wyznaczników poezji końca wieku, jak w wierszu Kazimierza Tetmajera. Idą błękitne